By kartka papieru. Sargior szybko sięgnął tam ręką. Jego dłoń natrafiła na kartkę szorstkiego papieru. Sargior przysunął pergamin do oczu. Poznał, że znalazł zwój z zaklęciem. Ale nie mógł dostrzec, jaki symbol znajduje się na jego środku. Z zadowoleniem schował znalezisko do sakwy i sięgnął do piedestału jeszcze raz. Pogładził jego powierzchnię. I już miał cofnąć dłoń, gdy natrafił na małą, kanciastą wypukłość. Pochwycił płaski przedmiot w palce i obejrzał z bliska. Gdy ujął go w dłoń, wiedział, że znalazł kamień teleportacyjny. W ciemności nie zdołał jednak rozpoznać koloru plamki. Oby była niebieska, powiedział Sargior. Nie będę wtedy musiał iść piechotą do Waren. Schował kamień do mocno już przepełnionej sakwy i rozochocony zaczął przeszukiwać resztę pomieszczenia. Lecz poza pochodniami, żelastwem i szczątkami szkieletorów nic więcej nie znalazł. Ponadto obmierzła mu już ciemność i cisza, mącona tylko echem jego kroków, i postanowił wrócić na powierzchnię. Wychodząc ze świątyni, przycupnął przy gasnącym już ognisku. Bez kapłana nie było komu dbać o to, by ogień miał się czym posilić. Sargior wyciągnął z sakwy swoje ostatnie znaleziska, by je zidentyfikować. Okazało się, że były to dwa zwoje z zaklęciem, tylko że mocno ze sobą sklejone. Oba miały na środku symbol małego czerwonego krzyża, tyle że na drugim zwoju obok krzyżyka widniała strzałka skierowana szpicem w bok. Były więc to zwoje lecznicze, co było sargierowi na rękę, gdyż ramiona dokuczały mu coraz bardziej, a rana w barku nie chciała się goić. Przed użyciem zwoju obejrzał jeszcze kamień teleportacyjny. Co prawda kamień był pokryty charakterystycznymi żłobieniami, ale na środku nie było żadnej plamki. Teleport donikąd, skrzywił się Sargior. Z rezygnacją schował pergamin i kamień do sakwy a w dłoni zostawił zwój bez strzałki. Pamiętał doskonale książki Gillona i wiedział, że drugi zwój uleczy osobę znajdującą się w pobliżu tego, kto rzuca czary, a nie samego zainteresowanego. Uspokoił się, zamknął oczy i skoncentrował. Powoli zbliżał wyciągnięty palec do papieru, nie zważając na dokuczliwy ból. Gdy czubek palca dotknął czerwonego krzyżyka, w ciało Sargiora wstąpiła nowa siła. Otworzył oczy i zauważył, że otacza go delikatna aura, jakby niewielka zorza polarna. Zeszła na ziemię, by objąć go w swe świetliste ramiona. Zjawisko to trwało tylko kilka sekund, ale Sargior odczuł, że zaklęcie zadziałało. Ból minął, jakby kto ręką odjął. Rana na obojczyku była już tylko blizną. Pozostało zmęczenie i niewyspanie, ale stały się o wiele mniej dokuczliwe. Zniknęły nawet zakwasy, które zaczęły go nękać, odkąd wrócił do przytomności. Uradowany Sargior klepnął się z zadowolenia po bokach. Genialna ta magia. Sprawdził również, w jakim stanie znajduje się jego nos. Niestety, końcówka w żaden magiczny sposób nie odrosła i kończyła się płasko. Mimo to, ochoczo i z uśmiechem na twarzy ruszył w stronę miasta. Po drodze nie był już tak uważny. Był wczesny ranek, więc zagrożenie ze strony strzygw i innych bestii zdawało mu się mniejsze. Ponadto, jego mniemanie o sobie znacznie wzrosło, odkąd przekonał się, jak wielce uzdolnionym jest wojownikiem. Jednak chodzenie samotnie po bezdrożach było niebezpieczne, o czym Sargior szybko się przekonał. Gdy przeszedł ogromne pole i miał wejść do zagajnika, który dzielił go od klenia, z kępy drzew wypełzły trzy endriagi. Były to pokaźne gady zamieszkujące tereny przy rzekach i jeziorach. Jaszczury były podobne do znanych Sargiorowi z telewizji waranów z Komodo, tyle że tutejsze bestie były nieco większe i pokryte nieco twardszymi łuskami. Miały też dużo bardziej kaprawe spojrzenie. Sargior stanął jak wryty. Nie zamierzał dać gadom jakiegokolwiek asumptu do zaatakowania go. Stał i czekał. Nie sięgnął nawet po miecz. Endriagi spokojnie kroczyły wzdłuż linii drzew. Jedna z nich leniwie łypnęła na niego, zasyczała i ruszyła w sobie tylko znane miejsce. Gady wchodząc w wysokie trawy dały sargierowi znak, że nie są nim w najmniejszym nawet stopniu zainteresowane. Mężczyzna ostrożnie postąpił krok naprzód, potem zrobił następny. Ogromna czaszka, przypięta do sakwy, obijała się o znajdujące się w środku kości, wydając metaliczny brzęk. Sargior przygryzł usta, ale jaszczury nie odwróciły się. Po kilku krokach znalazł się w cieniu drzew. Idąc przez zagajnik, wnet ujrzał rzekę. Widział też budzący się do życia Waren. Po kleniu pływały nieliczne łódki. Zaś przez bramę leśną wychodzili pojedynczy ludzie. Kierując się w stronę miasta, Sargior spotkał grupę mężczyzn. Szli Gęsiego. Wszyscy rośli, tędzy, ponurzy i zapatrzeni w ziemię. Mieli łopaty, szpadle i oskardy. Śmierdziało od nich zgnilizną i pleśnią. Kopacze torfu, pomyślał, mijając ponurą kompanię. Nikt nie zwrócił na niego uwagi. Bez żadnych przygód sargier przeprawił się przez most, Następnie wszedł do miasta bramą główną, minął górne miasto, dzielnicę handlową i znalazł się w karczmie Kenaba. Co prawda zwój leczniczy wybawił go od ran oraz zmęczenia, jednak głód dokuczał mu przez cały ranek. – Jeść i pić! – Zakrzyknął do starej Kenabowej, która jak zwykle zajmowała się porannymi gośćmi. Picie dostał od razu. Jednak na jedzenie musiał trochę poczekać. Spragniony Sargior chwacko opróżnił kufel piwa, zapominając całkowicie o tym, że za nim nie przepadał. Karczmarka widząc, jak wielkie pragnienie dręczy gościa, od razu postawiła przed nim drugi kufel. Zabierając pusty, ruchem zaskakująco szybkim, biorąc pod uwagę jej tusze. Sargior wypił połowę, kiedy doczekał się strawy, na którą składały się wielkie i okrągłe jak biust puszystej kobiety bułki, podsuszana szynka, masło, kiszony ogórek, jajka na twardo oraz ser, śmierdzący niemytymi stopami ale o wyśmienitym smaku. Zestaw śniadaniowy, który zaspokoiłby każdy wilczy głód. Posilając się do syta, Sargior odstawił drewniane misy, beknął głośno i smrodliwie, także aż sam się skrzywił i wstał od stołu. Poszedł do swojego alkierza z zamiarem odespania nieprzespanej nocy. Zeszło mu kilka dobrych minut na odnalezienie klucza w wypełnionej do granic możliwości sakwie, jednak okazało się to zbędne, gdyż drzwi do pokoju były otwarte. Sargior był pewien, że zamykał je na klucz. Wszedł energicznie do środka i obrzucił pokoi szybkim, badawczym spojrzeniem. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak poprzednio, jednak instynktownie czuł, że coś jest nie w porządku. Coś było nie tak. Zszedł do sali i podszedł do szynkwasu. – Hej, kobieto! – zwrócił się do karczmarki. – Był kto w moim pokoju? – U nas nie ma zwyczaju wchodzenia do alkierza pod nieobecność gościa. Chyba że wyraźnie nas o to poproszono wzruszyła ramionami kobieta, a nie jest możliwe, że któryś z pijących tu wieczorami gości wszedł na piętro? Raczej nie odparła szybko. Co prawda było tu wczoraj ludno, ale moi synowie wciąż mają baczenie, aby żaden hultaj nie pałętał się po piętrze. Rozumiem westchnął Sargior, i poprosił o wodę na kąpiel, po czym wrócił do pokoju. Po umyciu się Sargior przebrał się w czystą bieliznę i położył do łóżka. Podczas krzątania się po alkierzu zauważył, że pościel była ułożona inaczej niż ją zostawił. Drzwi szafy były zamknięte, a on pamiętał, że były uchylone. Słomiany dywanik leżał ciut dalej niż kiedy widział go po raz ostatni. Nawet obraz nad łóżkiem był lekko przekrzywiony. Sargior nie miał siły ani ochoty dociekać, jakie to dziwne zjawisko zmieniło jego pokój. Schował sakwę pod poduszkę, a oporęcz krzesła oparł miecz i przewrócił się na bok. Po kilku minutach spał twardym snem. Rozdział dziewiętnasty Sargior przebudził się późnym popołudniem. Przetarł oczy, zerknął przez okno i stwierdził, że nie zdąży udać się do zakonu przed zmrokiem. Nauczony wczorajszym doświadczeniem nie ryzykował kolejnej wyprawy w ciemnościach i postanowił spędzić popołudnie na zakupach, a wieczór przesiedzieć w oberży i wyruszyć do zakonu, skoro świt dnia następnego. Jak zaplanował, tak uczynił. Na początku odwiedził znajomego już Griswolta, poprosił o zrobienie z żebra demona małego sztyletu. Kowal podjął się pracy, ale oferowaną zapłatą pod postacią posrebrzanych kosteczek wzgardził i zażyczył sobie tradycyjnych, miedzianych monet. Dokładnie sześćdziesięciu. Sztylet w kształcie żądła został zrobiony na poczekaniu i Sargior z nowym orężem w cholewie udał się na plac handlowy. Znalazł na nim interesujący go kram z ochronnymi talizmanami, wzmacniającymi pierścieniami, wywarami, dekoktami, eliksirami, ziołami na sen, migrenę, demencję starczą. A nawet na męską niemoc. Oraz z przeróżnymi wisiorkami i paciorkami, które zawieszone nad progiem lub zakopane w polu, Odstraszają złe moce w każdej postaci. Jaką owe złe moce mogą przybrać. Sargior długo szukał żółtego eliksiru, którego efekt pozwolił mu pokonać demona, jednak go nie znalazł. A oferowanym przez sprytnego kupca, tytułującego się Harus Pikiem, odpowiednikom nie ufał. Mężczyzna kupił więc jedynie fiolkę z jasno-czerwonym płynem, który przypominał mu ten spożyty żilona oraz naparstek białego proszku, który był, jak zaklinał się handlarz, wielce rzadkim i sprowadzanym z dalekiego wschodu remedium na zmęczenie i wyczerpanie organizmu. Jeśli tylko ma się przed sobą perspektywę nieprzespanej nocy, należy wciągnąć przez nos ów środek i już ma się pewność, że będzie się rześkim i energicznym do samego rana. Tym razem handlarz jako zapłatę z ochotą przyjął kilka srebrnych kosteczek wśród stopia. Choć widać było, że nie wierzył w opowieść o pochodzeniu i mocy owych kości, Historia bardzo mu się spodobała i zapewne postanowił ją wykorzystywać przy odsprzedaniu ich jako potężnych artefaktów. Haruspik był także zainteresowany wielką czaszką wiszącą u sakwy Sargiora, ale on traktował ją jako bezcenne trofeum oraz dowód swej odwagi i nie dopuszczał do myśli możliwości jej sprzedania. Krótkie zakupy zakończyły się bardzo nieprzyjemnym incydentem. Wychodząc z placu handlowego, Sargior poczuł uderzenie w ramię. Tłok nie był na tyle duży, by był to przypadek. W pierwszej chwili pomyślał, że to jakiś hultaj próbował odciąć szybkim ruchem jego sakwę i tym sposobem go okraść. Ale sakwa była na swoim miejscu. Sargior obrócił się by obejrzeć i zapamiętać sobie nonszalanckiego pieszego, ale ujrzał tylko przyodziane w kabat szerokie plecy, z których wyrastał masywny kark, na którym znajdował się dziwny tatuaż przedstawiający kilka pionowych pasków ułożonych ciasno obok siebie oraz łysą jak księżyc głowę. Mężczyzna szybko zniknął wśród tłumu, a Sargior był zbyt oszołomiony, by go ścigać. Łysy mężczyzna, szepnął sam do siebie. Podejrzany. Już Solin zwrócił na niego uwagę. Dziwny zbieg okoliczności. Po chwili namysłu ruszył w kierunku karczmy. W oberży znajdowało się już kilku ludzi, w tym stali bywalcy oraz osoby przypadkowe, jak na przykład czworo wystraszonych i wyglądających na pielgrzymów, osobników trzymających się na uboczu i odzianych w niegdyś białe, a obecnie szare płaszcze ze spiczastymi kapturami, przepasanymi prostym sznurem, który dyndał z ich prawych boków, niczym pawąs, służący do rozbujania dzwonów kościelnych. Sargior usiadł na swym stałym miejscu i skinął na biegającego między gośćmi Kenaba. Po kilku minutach już moczył usta w marcowym oraz żarłocznie spoglądał na głęboką misę, w której znajdowało się pęto krwawej kiszki oraz kilka gotowanych ziemniaków maźniętych masłem. Gdy był w połowie Dania, Sargior zauważył, że jak zwykle obok niego usiadł młody parobek, zaś naprzeciw parobka – barczysty robotnik. Tym razem uważnie przysłuchiwał się ich rozmowie. – Dokroćset! – zaczął robotnik. – "Ale żłapy mnie bolą od machania łopatą i do tego popękały mi odciski, psiajuchy! Zmień robotę, podpowiedział parobek. Przecież nie musisz całe życie babrać się w błocie i narażać życia na tych cuchnących moczarach. Narażenie życia na cuchnących moczarach jest tutaj jedynym sposobem na zarobienie pieniądza. Poza kupczeniem oczywiście i nadstawianiem życi do pochęduszki ale ja nie mam talentu ani odpowiednich kwalifikacji. Ni do jednego, ni do drugiego. I tam, machnął ręką rozmówca i pociągnął łyk piwa. Ja nie narzekam. Do twojego fachu także minie prędko. Nie mam nerwów ani finezji. Poza tym spójrz na te ręce, rzekł robotnik. I wyprostował ramiona. Jego dłonie były tęgie, masywne i okrutnie zniszczone. To są ręce człeka pracy, a nie serdaka i złodziejaszka, dodał z nieukrywaną dumą, po czym opróżnił kufel kilkoma łykami. Sargior patrzał na jego tańczącą grdykę, i szybko ocenił, że nie tylko dłonie zasługiwały na miano człeka pracy, ale i kark, barki, przedramiona i zapewne cała postać pijącego robotnika była stworzona do pracy fizycznej. Gdy ten odstawił kufel, odezwał się parobek. Pomyśl, że z twoją aparycją nie jesteś narażony na żadne zaczepki, a ja... Nie dość, że zawód ryzykowny, to jeśli dojdzie do jakiejś utarczki, od razu skórę garbują i basarunek taki, że przez tydzień na życi siedzieć się nie da. Jeno z pół dupka na półdupek dupek przeskakiwać mi ostaje. Spora część winy leży też po twojej stronie, parsknął robotnik, widać przypominając sobie widok kompana po wspomnianym laniu. Kto to widział zakusy na trzos siepacza gorgola czynić? Trzos to trzos, a ten był wyjątkowo ciężki, wzruszył ramionami pachołek. I ciężka była też ręka jego właściciela, odparł robotnik i spojrzał ze smutkiem na kończące się piwo. Ciężka! A tak w ogóle to ta arena zaczyna mi działać na nerwy. Przyciąga do miasta byle rębaczy, hochsztaplerów, rezonów i wagabundy, aż strach pracować. Masz rację, zgodził się robotnik. A Sargior słuchał coraz uważniej, nie mówiąc już o samym gorgolu. To ci dopiero, ciura i kiep. — Oho! — uśmiechnął się parobek w taki sposób, że Sargior odruchowo sprawdził, czy jego kiesa jest na swoim miejscu. — Tutaj abominacja do owej persony jest podsycana prywatą. — Ano prywatą, bo krew mnie zalewa na myśl, że ja sobie żyły wyprówam na bagniskach dla miedziaków, które potem lubo zamieniam na bukiety i inne podarki. Tym sposobem zalecając się do Kariny, a taki niemota i niecnota obsypuje ją obszerniejszymi bukietami i grubszymi pierścieniami. I robi to mi na złość, bo wiadomym jest, że Karina nie zwróci uwagi na takiego odmieńca. Gdyby nie groźba Kariny, to inaczej by Gorgol rozprawił się ze swym konkurentem. Czyli tobą zamknij się. Prychnął robotnik i przechylił pusty już kufel. Oczywiście kilka kropel piany, które spłynęły po jego brzegu, nie zaspokoiły pragnienia. Sargier postanowił skorzystać z okazji i podszedł do szynkwasu. Po chwili wrócił z trzema piwami. Całkiem przypadkiem słyszałem rozmowę. Zaczął niewinnie. I jestem ciekaw jej zakończenia. Czy mogę się dosiąść? spytał, choć siedział już na miejscu obok parobka. Za długie mamy języki i za głośno nimi mielemy, skrzywił się chudy mężczyzna, ale postawionym przed nim piwem nie wzgardził. Faktycznie, za długie. – rzekł robotnik. – Ale cóż, przyjaźni naszej jednym marcowym nie kupisz. Ale na zakończenie historii starczy. Akuratnie. – Słucham więc. – A zwą mnie Sargior. – Ciekawość musicie wybaczyć, bo bawię w Waren ledwo trzy dni. – Tarin – powiedział parobek, ni to pod nosem, ni to do Sargiora. Mnie zwą Dread, a dużo do słuchania nie ostało. Podjął na nowo robotnik i z zadowoleniem przysunął sobie kufel. Nie wiem ileś przypadkiem podsłuchał, jak to grzecznie ująłeś, a ile ci umknęło. Streszczę ci mój problem, gdyż przy piwie lubię sobie pogawędzić, czego nie kryję, bo mnie żaden ham ani kapcan. Tak więc – ciągnął – jestem kopaczem torfu, co w Waren jest stosunkowo dobrze płatnym fachem. Mimo tego, że robota jest niewdzięczna i niebezpieczna, podejmuje się jej, ponieważ potrzebuję na gwałt każdego miedziaka. Jestem w trakcie zalecania się do pewnej niewiasty, a to jest niewyobrażalnie kosztowny proceder. Sam spacer nie wystarczy, by zaimponować białogłowej, pokiwał głową ze zrozumieniem Sargior. Może by i wystarczył jakiej pasterce, ale nie Karinie. Tak czy inaczej, wszystko jest na dobrej drodze. Sądzę, że jeśli poproszę, to zostanę przyjęty. Ale podczas gdy ja pracuję... Mejubej ze swoimi zalotami narzuca się nikt inny, jak sam Gorgol. Ten pchli syn myśli, że samymi podarkami zamknie oczy Kariny na jego brzydotę, brak obycia i odmienność. Więc jesteś pewien, że go odrzuci? Zapytał Sargior. Oczywiście, huknął dret. – Żadne to dla mnie zagrożenie. Po prostu denerwuje mnie myśl, że Karina jest przez niego adorowana. – Jak przyjąłeś piwo, to przynajmniej nie mijaj się z prawdą – rzekł nagle Tarin. Robotnik golnął solidnie, otarł usta z piany i podjął na nowo. – Faktycznie, jest coś jeszcze. – Gorgol wyzwał mnie na arenę, by rozwiązać spór. Karina zabroniła i rzekła, że jeśli będziemy o nią walczyć, to nie nadstawi ucha na oświadczyny żadnego z nas. Robotnik wyraźnie zmarkotniał i zaczął leniwie sączyć marcowe. Do opowiadania niespodziewanie włączył się parobek. Tym sposobem Karina uratowała mu zdrowie. Wszak wiadomo, co Gorgol zrobiłby z nim na arenie. Męska duma cierpi, domyślił się Sargior. Cierpi, dokroćset, gorę, żywym ogniem. Ale cóż począć? Dać się połamać? Widząc, że kufle ponownie stają się puste, Sargior skinął na Kenaba. Widać piwo pite na cudzy koszt, znika w żołądku o wiele szybciej i snadniej niż te kupione za własne pieniądze. A co, gdy panna już będzie twoja? Wtedy gorgol może szukać zemsty. Ot, Trafił w sedno. Tarin przekonał się do sargiora, gdy oberżysta postawił na ich ławie kolejną porcję złocistego napoju. To właśnie wendeta tak ciąży naszemu przyjacielowi. Prawda? I tam, skrzywił się dret. I na to znalazłem panaceum. Oby panaceum nie okazało się paliatywem. A udław się tymi twoimi określeniami i złorzeczeniami. Można poznać? Próbował przerwać kłótnie Sargior. To panaceum? Ano, można. Robotnik poprawił się na ławie. Rozwiązanie jest proste. Kiedy Gorgol stanie do walki na arenie, ja umknę z Waren wraz z Kariną. Walka zawsze absorbuje Gorgola i jego się siepaczy, więc będziemy mogli cichcem wyjechać z miasta i osiedlić się daleko stąd. – Zaczniemy nowe życie, na które nie padnie cień tego dziwolonga. Chwacko to sobie wykoncypowałeś – rzekł parobek – ale twoja koncepcja ma jedną wadę. – Wiem – przerwał mu robotnik. – Muszę czekać, aż ktoś wyzwie go na pojedynek, a to się rychło nie stanie. Dret, westchnął. I zapatrzał się w kufel do połowy pełny, choć w oczach robotnika był on zapewne do połowy pusty. – Srebrzak dla tego, który go wyzwie – dodał ciszej dred. – Srebrzaka zachowaj na podarek dla Kariny – zawołał wesoło Sargior. – I pędź zaznajomić ją z planem. – Co ty? – zdziwili się mężczyźni. Szukam sławy, a widzę, że pokonanie na arenie Gorgola jest najprostszą ku temu drogą. Tedy wyzwę go jutro na pojedynek, swoją postać stawiając w centrum uwagi, a tobie dając sposobność do ucieczki. Tarin i Dred zaniemówili. Wlepiali w Sargiora niedowierzające spojrzenie i gapili się na niego, jakby w tym momencie wyrosły mu ośle uszy. Sargirowi jednak nic nie wyrosło, działał pod wpływem impulsu. Przyszło mu na myśl, że popularność w Waren może mu pomóc w nawiązaniu bliższego kontaktu z zakonem. Nie bał się walki, ponieważ pamiętał swoje zwycięstwo nad demonem, które dodawało mu odwagi. Jeśliś słowny, tedy nie należy tak siedzieć jeno przy cienkim piwie. Kenap, zawołał robotnik, widać także będący znajomkiem karczmarza. Otwórz no piwniczkę i przynieś po karawce wina. Trójka rozmówców wnet została zaopatrzona w napój, oraz miedziane kielichy, gdyż nie godziło się spijać wina prosto z gwinta. Dret od razu nalał sobie do pełna i wypił zawartość kielicha jednym haustem. Nim zaczniesz pić na umór, zmitygował gotarin, wysłuchaj pierwej, co nasz znajomy zażąda w zamian za swą przysługę. Sargior milczał chwilę, po czym odpowiedział – zasadniczo chcę dwóch rzeczy. Po pierwsze, powiecie mi wszystko, co wiecie o arenie. Jak walczyć? Co można, a czego nie można? Czy dopuszczalne są jakieś niehonorowe zagrania? To się rozumie samo przez się – skinął głową robotnik. Po drugie – kontynuował Sargior – Dredzie, czy Tarin jest ci winny jakąś przysługę? Oczywiście nieraz przychodziłem mu w sukurs, gdy palił.